Witaj w pierwszej części kursu pod tytułem skuteczny Hyper. Kurs ten składa się z dwóch części. Zawarłem w nim całą wiedzę oraz umiejętności, które zdobyłem działając w środowisku hyper od roku 2006. Z powodu faktu braku jakiegokolwiek większego rynku materiałów edukacyjnych. Przeznaczonych dla hiperów, postanowiłem stworzyć ten kurs, żeby dać ci pełne kompendium wiedzy na temat wysoko dochodowych programów inwestycyjnych, ułatwić ci start i zaoszczędzić ci czasu na zbędne poszukiwanie informacji w internecie. Polski rynek hiperów nie jest tak bardzo rozwinięty, nie jest ani w jednej setnej tak bardzo rozwinięty jak rynek amerykański, dlatego hmm, Kurs Multimedialny Skuteczny Hiper jest pierwszym tego typu kompendium wiedzy w Polsce i korzystanie z tego kursu mam nadzieję przyniesie Ci bardzo dużo satysfakcji. W pierwszej części chciałbym zaprezentować Ci pewną sprawdzoną metodę wyboru lepszych hipów. Jest to metoda, którą sam stworzyłem. Ta metoda się wypracowała można powiedzieć sama na przestrzeni tych wszystkich lat w których miałem kontakt z programami HIP na początku swojej przygody inwestycyjnej straciłem strata nauczyła mnie pewne, nauczyła mnie wypra wypracowania konieczności wypracowywania pewnych zasad inwestycyjnych myślę, że te zasady które zaprezentuję Ci za niedługo w postaci sześciu prostych kroków gotowych do zastosowania praktycznie od razu ta metoda pozwoli Ci Znacznie zwiększyć swoją skuteczność Oraz zyski uzyskiwane Z wysokodochodowych programów inwestycyjnych Jest to sposób Jak już powiedziałem Łatwy i szybki Samo przeczytanie Algorytmu, który poznasz za niedługo Zagwarantuje Ci Samą możliwość znajdowania programów, które mają o wiele korzystniejsze perspektywy, perspektywy długoterminowe niż ich rówieśnicy na, w obrębie jednego serwisu monitor, monitorującego. Jest to sposób, który możesz wcielić w życie, możesz wcielić w życie bezpośrednio, po zakończeniu tej części szkolenia. W sposób ten, tak jak widzisz, yy, znacznie zwiększy szansę na dobre trafienie, na yy, zyskowny wybór programu. Jak już wiesz, ten sposób, ten sposób jest moim autorskim sposobem, który najlepiej się, który się idealnie sprawdza w moim przypadku. Mam nadzieję, że sprawdzi się też również w, w Twoim, że będziesz dzięki niemu selekcjonował hypy, które przyniosą ci zysk. Muszę ci jednak przed czymś ostrzec. Ten taki system króciutki, który zaprezentuję ci już za chwilę, jest do pewnego stopnia mechaniczny. I nie przyniesie ci on takiego rezultatu, jakbyś chciał, jeśli całkowicie, jeśli całkowicie oprzesz się wyłącznie na nim. To jest... Taki system, który pozwoli Ci odrzucić znaczną część programów, znaczną część fejpów dostępnych na monitorach już na samym początku. Dzięki czemu programy, które będziesz musiał zbadać i przeanalizować, ich liczba znacznie zmaleje. Proces samego przeprowadzania due diligence nie będzie tak czasochłonny, jakim by był, gdybyś chciał analizować odrębnie każdy z programów. To jest bardzo duże ułatwienie, które zaoszczędzi Twój czas i przełoży się bezpośrednio na większe zyski. Aby tą metodę stosować, trzeba wiedzieć, gdzie szukać flipów. Idealnym miejscem do poszukiwania są monitory. Osobiście polecam dwa z nich, GoldPol i Hipranks, dlatego że one, można powiedzieć, są takimi monitorami nieprzekupnymi. One nie ustawiają statusów paying w, w zamian za pieniężne gratyfikacje ze strony administratorów konkretnych programów. Przekłada się to czasami na zmasowane ataki y, hakerskie na strony tych monitorów y, w, przy, no z uwagi na chęć zemsty y, za w zamian za odrzucenie y, korupcyjnej oferty. Z innymi monitorami lepiej uważać dlatego, że one mogą w zamian za y, pieniądze wystawiać fałszywe statusy dla poszczególnych hype'ów. Może być tak, że program nie będzie płacił, a mimo to będzie posiadał korzystny status na konkretnym monitorze. Dlatego osobiście korzystam z goldpola i z hype i tobie bym również polecił te monitory z tego powodu, który, który już wymieniłem wcześniej. Uczciwość tutaj w tym w biznesie jest podstawą. No, do kogoś trzeba mieć zaufanie i myślę, że do Goldpola i do hype Pranks mieć to zaufanie można. Jak się za chwilę dowiesz, wystarczy tylko kilka kroków, aby odfiltrować zbędne hipy, mało wartościowe Powiedziałbym takie chwasty, które tylko śmiecą i bróżdżą i utrudniają Tobie prawidłowy osąd sytuacji Programy, które dzięki mojej metodzie znajdziesz, wyłonisz spośród gąsz, gąszcza innych hyipów, koniecznie muszą zostać zbadane przez Ciebie, bo wielokrotnie się tak okazywało w mojej praktyce, że Filip, który przeszedł pomyślnie sześć kroków, które już za chwilę poznasz, odpadał na dalszym etapie analizy due diligence, bo się okazywało, że nie miał taki program pochlebnych opinii na forach dyskusyjnych od innych użytkowników. Okazywało się, że nie posiadał na stronie wielu informacji, które przyjęło się zamieszczać, dlatego musiałem takie programy odrzucić. Niemniej jednak system, który opracowałem, powinien być przydatny, powinien ci się przydać i powinien sprawić, że twoje typy hipów zaczną zaczną być coraz efektywniejsze i coraz skuteczniejsze.